O, nagrywamy chyba. O, to super, okay, chyba. Jedziemy, jedziemy z koksem. No to salon zacznie od tej rozkminy. A, w ogóle cześć, się, Przywitajmy się może na początku, tak, co? cześć. Cześć, no, witamy <laughs> się wzajemnie. Cześć, to jest nienazwany podcast. Jesteśmy ludźmi, którzy gadają. Tak, głó głównie to robią. No, Salem, więc tak, moja rozkmina. Tak, moja rozkmina. Ja nazywam się Salem i mam taką rozkminę. Na, na YouTubie jest taki kanał, e, gdzie pewien Japończyk robi noże ze wszystkiego. Kiedy mówię ze wszystkiego, no to oczywiście nie zrobił ich jeszcze aż tak dużo, żeby były faktycznie ze wszystkiego. Natomiast to jest nadal całkiem sporo. Na przykład nóż zrobiony z żelków. Albo już zrobiony z taśmy klejącej, albo to... zrobiony z sprasowanych ubrań. Tak, widziałem chyba jeden odcinek, jak robił z makaronu. Mm -hmm. O, no i z makaronu był chyba jeden z lepszych. No. Wrzuciłem już, mam też. Co my tu no. mamy? Żelki, makaron, lód, ryż. No, jakże tak, z, z ryżu. Bardzo polecam na przykład y, odcinek, gdzie robił nóż z kamienia. Ponieważ y, robił to bez, y, że tak powiem, współczesnych narzędzi, tylko szorował kamieniem o kamień. Bardzo, bardzo fajnie. chyba też swego czasu robił z kamienia nóż, jako taki eksperyment. Hmm. W sumie wrzucę do doka ten link dokładnie, bo to może być... No, nie wiem, no tak. Z Tyrolskiem ostatnio był bardzo fajny wywiad. Hmm sponserowany przez jakiś browar, mm -hmm. na Łęczu chyba, z Prokop prowadził, nie? gdzie właśnie Trolski dużo opowiadał o tym, jak się zmieniło to jego życie. Nie? Że trochę jest teraz zszokowany tym, że w sumie mieszka sobie na wsi, robi na tym swoim prostym sprzęcie, a gdzieś tam w internetach to w sumie już ma takie lekkie miano celebryty. nie? Aha, ale to mi teraz, bo ja nie bardzo się orientuję. Co to jest za osoba? No, Trolski to jest taki ziomek, który jest kowalem. Ale... Się, y, właściwie a, Knight Knight ja właściwie Nożownikiem. Night Smithem. Nightmakerem jakoś. To jest ziomek. Nightmakerem To jest ziomek, który tak No na się nazywa lubi nożownika. No to się źle kojarzy. Ogólnie. No, Trochę ja, tak. A, jest... a właśnie, znalazłem go kanał. Okej, ej, to jest całkiem ciekawe. Jest hmm. naprawdę jest fajnie to, się ogląda wrzucić po prostu gdzieś w tło. Niech mm -hmm. się to dzieje, nie? On gada do tego, w sensie się nie, opowiada To tym. Nie, on do, do jakiejś chemii pomiędzy nie, No to tak, to bardzo, bardzo podobne, faktycznie. No to tutaj ten Japończyk też zupełnie nic nie mówi, tylko wszystko pokazuje. Ale fajnie, bo nawet jak chce coś wyjaśnić, to też pokazuje to obrazkowo. On tylko mówi, I... nie? No. Aha, e, no to, to całkiem ciekawe. ciekawe. muszę sobie obczaić. Natomiast jeszcze fajna rzecz o tym Japończyku. On daje ranking tych wszystkich noży, które robi. I na przykład jeden, właśnie tak jak wspominałem, jeden z najlepszych był nóż z makaronu. A ogólnie najlepszy, który póki co zrobił, był chyba z włókna węglowego. Też chyba całkiem dobry był zrobiony z tego, z o Jezu, resin. To jest chyba plastik utwardzany. Tymi... Resident Żywica, z... właśnie. Żywica utwardzana ultrafioletem. To też był całkiem wysoko, z tego, co pamiętam. Mhm. Z tego się robi większość figurek, do w mhm. Ogólnie, y, ciekawe, nawet y, pokazuje takie fajne, fajne rzeczy, jak robi. I naprawdę. Mm, no, no, warto moim zdaniem sobie obczaić przynajmniej. No ogólnie, ale ogólnie, jest, zauważyłem wysyp takich kanałów na YouTube, mhm. w których ludzie robią rzeczy. Pamiętam, z tego czasu był ten z tym nożem odgrzanym do 1000 stopni Celsjusza, tak? So, no tak, ale to, to był taki challenge bardziej, nie, że ej, zobaczmy co, co się był, stanie, jak przyłoży to, bardzo to... ostrą, bardzo gorącą rzecz. Ale to był też jeden siomek, który to robił. Tak samo jak ten kolej, tam, ten Rosjanin, który na tej prasie... Tak, A tak, grał tak, League Press Channel. Tak, tak. Ich, ich trzech tak się wyłoniło nagle, ten z nożem, ten z kulką niklową, ten do wszystkiego wrzucał i ten z prasą. Ten z prasą nawet widziałem, bo tam parę filmików. Ale jest pełno i... takich filmików. To, co ja też swego czasu spamowałem z Aikido o tej chince, no. która tam tworzy właśnie w ten, ten tradycyjny sposób jakieś kosze czy, czy a, a, no, makijaże. No. Znaczy, tak, powiem tak, bo oglądałem faktycznie parę filmików tego typa od Hydraulic Press Channel i one są tak z dwa poziomy niżej niż ten typ, o którym mówię od noży, bo no tak, ale też to z tego ciekawsze rzeczy. Jasne, tylko wiesz, to wynika z tego, że po prostu on wziął ten warsztat lepiej. Mhm. zaraz mam tutaj akurat filmik w, na YouTubie, tej dzieweczki. Też zaraz podrzucę. No, no, ale wiecie, no, chodzi o to, że po prostu jest taki trend na YouTubie, można to tak nazwać, że ludzie tworzą rzeczy, mhm. czy tam pokazują mhm. jakieś rzeczy. I, I to się tam dzieje, nie? No w sumie ja jestem całkiem fanem, jak ludzie robią różne rzeczy. Na przykład też bardzo lubię oglądać, no tak jak mówiłem wcześniej, bardzo lubię oglądać Boverosa do pracy i też jeśli mam ochotę sobie porobić coś tak manualnie, to kanał Adama Savage'a, gdzie robi na przykład ładne builds, to jest bardzo dobry content, taki, który warto po prostu obczejć. Chyba ten najbardziej popularny, czyli ten... Prymitywne technologie, nie? Ten primitive uh, creator. A, tak, ten. Tak. Mhm. tak to się nazywało? Chyba tak. Ja nie pamiętam, czy... ale jakoś tak. No, jest to jakiś fajny trend, nie? No, i tu W sensie, to są takie nieinwazyjne filmiki, nie? W sensie, one nikomu nie mhm. szkodzą, nikomu nie ten, a przyjemnie się ogląda, tak. zwłaszcza przy robocie. Nie są challenge'em, żeby zrobić coś tam, tylko są faktycznie takim... Ludzie robią coś, są w jakiś sposób ciekawy. innych takich filmików, które ostatnio znalazłem na YouTube, znaczy ostatnio jakiś czas temu, to jest Game the Game od Geek Something. Mm -hmm. Tych gości, którzy są też producentami Critical Role. Mm -hmm, mm -hmm. To jest bardzo prosty w swojej strukturze YouTube. Czekaj, tylko tam timestampa, kiedy zaczęliśmy o tym mówić. Ok. ok no ogólnie... Pro, y program jest o tym, że prowadząca Becka Scott zaprasza jakichś tam znanych ludzi, a przynajmniej znanych tam w jakimś zakresie. Na przykład, mm -hmm. nie wiem, dużo jest właśnie ludzi współpracujących z gks jeśli Matthew Mercer, jacyś tam mm -hmm. dubbingowi aktorzy, którzy tam w Kenny udzielają. No wiadomo, się wszyscy znają między sobą. No, jakiś tam właśnie YouTubeowi bohaterowie i tak dalej, amerykańska śmietanka hipsterska. Mm -hmm i po prostu zasiadają do stołu i grają w gry planszowe. Przy czym cała otoczka bardzo przypomina taki program dla dzieci, jak możecie pamiętać, nie wiem, jedyneczkę albo coś takiego, że wiesz, Aha. jest taki prowadzący, uśmiechnięty i hey everyone, today we will be playing a game. Mhm. Taka przedszkolanka. Tak, taka, taka, przedszk taka miła pani przedszkolanka, która zaraz zacznie wycinać choinki z papieru, nie? I wow, zrobi... To Zrobimy bardzo prosto. Pokażę wam teraz, jak narysować konika. Najpierw rysujecie kółko, potem dwie kreski, a potem dorysujecie do całego pierdolonego konia, bo przecież to jest proste. No. Easy. Easy. Happy the Happy hells. Tak. tak. No i właśnie Game the Game polega na tym, że właśnie w takiej konwencji jest to prowadzone. No i też to się tam, wiesz, raczej nie oglądasz tego z uwagą, tylko sobie rzucasz w tle i patrzysz, jak tam się ludzie, jak oni co tam dyskutują, śmieją się, zastanawiają się nad ruchami, to też jest takie sympatyczne. Z, zgodzę się z wami właśnie, że ostatnio to taka era na YouTubie, jak wcześniej były let's play'e i wszystko, to właśnie teraz na pokazywanie właśnie różnych, jak to nazwać, zainteresowań, hobby. No, ale Do, to, to, to jest takie fajne. Na przykład ostatnio ING zrobiło akcję, najlepiej robić swoje, to się chyba nazywało, gdzie Astrofaza, Baniak i mhm. trzeciej osoby, nie pamiętam. Byli jakby my sami. trzech kolejnych osób, które dopiero jakby wchodzą nie, ze swoimi zainteresowaniami na YouTube. Aha, aha. Także ja na przykład tam Baniak rzucał z tymi swoimi, i on wybrał babeczkę. Ona się nazywa, chyba na subskrypcjach Aleksandra, Aleksandra Wolter. Mhm. Gościówka Stasznie zajarana starymi metodami fotograficznymi i chcę robić na YouTubie ser, serię właśnie filmów nie jak tworzyć na przykład zdjęcia moknym koloidem, cyano mhm. Rozumiem, po prostu z takimi starymi właśnie technikami, to. które tak, kiedyś były Tak, i były to korzystane. właśnie w taki sposób, że w zasadzie ci podaję co potrzebujesz i to nieraz są wiesz, materiały, że dwie dychy i w zasadzie zrobisz sobie wiesz, no 20 zdjęć, zdjęcia. No. Się, tak. się kiedyś w ciebie? Nie. Raz na laborkach. Jak? Fajnie, robiliśmy, żeby było ten, z śmieszny nawet nie zdjęcie, ale hologram od razu. Okej, okay, a teraz mi powiedz, serio, są tam czerwone żarówki, czy to jest amerykański wymysł filmowy? E, trochę wymysł. Znaczy tak, jak dłużej siedzisz w ciemni, to pomyślą te żarówki. Się, jak krótko, to po prostu bardzo... Światło o bardzo niskim natężeniu wystarczy, nie? Mm -hmm. Wszystko z głową, nie? Tak jak z jakimś utwardzaczem, nie powiedzmy, w kleju czy czymś, nie? to tak jest światło względem fotografii. Możesz dodać hmm. na początek trochę tego utwardzacza, żeby trochę ci to związało i, i potem dodać. Hmm. A oprócz tej babeczki, jeszcze gościu Tykąta, a będzie zmieniał nazwę kanału, to wam nie podam jakiś majsterkowicz. I Pink Kirin, Dziewczyno się nazywa i ona robi z żelatyny cosplay. Z, z, żelatyny. z żelatyny. Hmm. Czy Tak, silikony. Eee, z silikony chyba też. Punkt Clean FX się nazywa. Też mam bardzo mało jeszcze tych filmów na YouTube. Daj mi podeszlinka. Aż muszę sprawdzić. I na przykład, a, a, ok, ona robi. Mm, nie tak Ale nie co robi make-up, właśnie. Make-up, tak, tak. Markryzacja. Tego samego, charakteryzację twarzy. Mm -hmm. A, okej, okay, wiadomo. Mm -hmm. Jej mówi, że najbardziej udany jest chyba najstarszy filmik to Davy Jones. Mm -hmm. Mm -hmm. No, Davy Jones był wzorowany to... na Cthulhu, nie? Mm. Tak, tak. I na przykład też zamierza robić jakieś poradniki, nie? Tam na tej grupie właśnie wspieraczy, no. bo pokazywała, jak zrobiliśmy to bardzo prosto i też tanie o sztuczne palce, nie? No. Ciekawe. I też materiał to wiesz, w zasadzie na ileś tam odlewów, to jest, wiesz, no trzech dych chyba nie przekroczyłem, nie? Mm -hmm. Najdroższy to był ten taki dentystyczny, dentystyczna masa do tych, do odlewów właśnie, Gipsa, mm -hmm. To, co ci na zęby zakładają, zdejmują i potem właśnie. W... A, tak, tak. Masa do wycisków. Tak, masa do wycisków i właśnie zamiast gipsów wlewasz tam żelatynę i i tak to się dzieje czy znaczy, ogólnie fajnie, się, znaczy robienie odlewów jakichkolwiek jest strasznie pracopłonne. zwłaszcza jak robisz to jednostkowo. To, to prawda. A, a co do odlewów, jeśli, nie wiem, jeśli was z jakiegoś powodu ciekawi taki temat, to... pewnym przypadkiem ma... jestem odlewnikiem z wykształcenia. Nie, nie. Mam takiego człowieka, którego sobie obserwuję, który w, tak, że tak powiem, świecie cosplayu jest bardzo znany, nazywa się... W tak? Co? Tak, jestem odlewnikiem z wykształcenia. O, okej. Okay. Um, Dobrze, fajnie. Ja nie w każdym razie, gość na, ma ksywkę Volpin Props, robi bardzo dużo rzeczy też komercjalnie, bo robił na przykład na ostatnim Bliscon bronie, bronie z Diablo. A tak, komercyjnie. E, robił bronie z Diablo na przykład na bliskon ostatnie, więc jak, jakby ma swoją firmę, gdzie robi takie rzeczy i odlewa bardzo dużo rzeczy, pokazuje też swój proces tego i no, ogólnie polecam, żeby sobie obczaić, aczkolwiek niektóre jego rzeczy są bardzo sick i kiedy, kiedy ja myślę, że miałbym w ogóle zrobić coś podobnego, to aż mi się odechciewa, to jest tak dobrze zrobione. <śmiech> A ta linka do niego. E, jasne, już... Oj, pio, on ma swoją stronę, ma swojego Facebooka, ma swojego Instagrama, ale dam jego stronę po prostu. Na doka wrzucam. Tylko. Hmm. Zrób też time stampa od razu. E, dobrze. Na dole już mam zrobionego. Dobra. Zrobimy przynajmniej raz, porządnie. Opin. <grym> tak. No dobra, to tak y, może lekko prze przeskoczmy do jakichś y, gierek, bo mnie akurat ciekawi bardzo jedna konkretnie. Do gierek przeskoczymy? No, tak jak y, u ciebie są właśnie w tematach. Return of the Obradini. E, Return of the Obradini, dobra, możemy w sumie to zacząć, chociaż. Mhm. Chciałem to trochę pomóc z tym Lovecraftem, bo to też są takie tematy. ale dobra. No to pewnie. E, Return of the Obradini. No, zagrałem. To jest hmm. gra autorstwa, jakby ktoś nie wiedział. Pana Lukasa Połpa. Luke, tak, Łukasza Papierza. Co to? Co? to jest człowiek, e... który zrobił taką grę e, Papers, please. Paper. Jaką? Jaką? Proszę, papiery. Znaczy no, tak. czy musicie mi wytłumaczyć, bo jestem kompletnym laikiem, jeśli chodzi o gry komputerowe. Ja gram tylko w no. tytuły. Kto to tłumaczy sam? Znaczy tak, Lucas Pope to jest taki człowiek, który robi gry komputerowe, wcześniej pracował bodaj w, dla Sony i robił Uncharted, a teraz robi własne giereczki. i on chyba powziął sobie za... Najlep najlepszy pomysł na świecie to jest zrobić grę o najnudniejszych zawodach na świecie, to znaczy właśnie jego pierwsza gra, która odniosła taki sukces to jest Papers, Please, gdzie jest się na przejściu granicznym i po prostu sprawdza się dokumenty i można przepuścić albo nie przepuścić kogoś przez granicę. A, tak. A teraz Return of the Obradin to jest się chyba jakimś agentem ubezpieczeniowym? E, tak, jest się agentem ubezpieczeniowym z ramienia kampanii wschodniej y, kompanii Mhm. Mm tak. I, I zdaje się, że to możesz już ty powiedzieć w sumie dalej. No tak. E, I dostaje się zlecenie polegające na tym, że do y, portu przybił statek ubezpieczony, znaczy w pobliżu portu, na którym nie ma żywej duszy. I chodzi o to, że tam podpłynąć i zobaczyć w zasadzie, co się z tym statkiem stało. Od swoich pracodawców, to nie jest spoiler, bo to jest początek gry, otrzymuje się książeczkę, notatnik, którą się uzupełnia poprzez właśnie przychodzenie gry. I zegar nazywany. Jak on się nazywał? Jakiś tam zegar czasu śmierci, blablabla bla, bla, bla. Nie wiem. Coś takiego. Coś jak Memento Mori, nie wiem czy Memento Mor Mortem czy. Morze. Który ma taką super zdolność, że kiedy zobaczy się jakieś szczątki, zwłoki czy poszlaki, to może nas do... zrobić na retrospekcję, co się działo w danej chwili, kiedy ktoś właśnie umierał. A trupów jest tam sporo, ponieważ osób na statku było no ponad 60. Mm -hmm. I tak chodząc po stateczku musimy krok po kroku rozpoznawać, czy dane, dana poszlaka, dane zwłoki należą do kogo. Mm -hmm. I tak, jeśli dobrze pamiętam, to uzupełnia się w książce znajdując osobę i podając jej jakby przyczyn, przyczynę śmierci, chyba miejsce? Tak, nie miejsce, ale stanowisko. A, okay czyli kim ta postać była, czyli też właśnie musimy się trochę obeznać z słowniczkiem na końcu, co znaczy kapitan, co znaczy bossman, co znaczy szyper i tak dalej. I też, jak powiem tak, jak, jak z gameplayem. Gameplay jest w sumie spoko, ale ostatnie 10 osób się strasznie zdłuży do bo to jednak jest gra logiczna, tam trzeba bardzo dobrze dedukować na podstawie różnych właśnie pośle, takich jak czy ta osoba była tak, a nie inaczej ubrana. Mm -hmm. W retrospekcjach pojawiają się takie fragmenty rozmów i też można na przykład na podstawie akcentu rozpoznać, czy ktoś jest danej czy innej narodowości. Notabene jest tam też Polak, aczkolwiek wcale nie mówi z polskim akcentem. Edryku, nie rób tego. Żeby nie skomać chyba na. Tak, tak. x, x men też, nie? Tak, tak, tak. Ten się chyba nazywał wróbel, czegoś tak, Już nie było ek, wróbl czy coś takiego. I to jest właśnie bardzo logiczna gram Trochę się bałem, bo chciałem taką gieraczkę do pogrania na luzie. Mm -hmm a nie taką do ten, aczkolwiek na sam koniec można już yy, sobie prze próbować przeklikiwać, nie? Bo to jest mhm. tak, że jak uzupełni się dobrze trzy postacie, mhm. to wtedy zostają one wpisane na trwało już do tej księgi, nie? Mhm. Czyli wtedy wiesz, że aha, te trzy dobrze uzupełniłem, nie? Mhm. A jeśli uzupełniliś sześć, powiedzmy, do tego czasu, przy szóstej czy siódmej wkrotułem trzy, to wiesz, że przy ten, tych pozostałych zrobiłeś jakiś błąd. No tak. Także mocno trzeba dedukować z jakąś ja tutaj kartą. Widzę, że można tutaj też robić jakąś metodą prób i błędów, nie? nie? Tak, można. Także na, na sam koniec już powiedzmy, mówię, te 10 osób to już były faktycznie. Tam poszlaki jak potem czytam jakieś walkthrough, to przy niektórych postaciach było naprawdę przegięte, moim zdaniem. Nie? Aha. Na przykład nie wiem, czy taki spoiler mogę rzucić drobny co do jednej osoby, no ale to na 60, to może nikt się nie pogniewa. E, hmm. Bo to jest jeszcze tak, że jeśli. E, księga czy tam, księga w sumie, uważa, że jesteś już w stanie rozpoznać tę postać, to jej twarz na zdjęciu robi się wyraźniejsza. Wcześniej jest taka rozmazana, nie, a wtedy, kiedy już możesz rozpoznać, to jest wyraźniejsza. I na samym początku gry w zasadzie, kiedy dopiero się w tym gameplay wczuwasz czy coś, to jest jedna odpowiedź taka, że oprócz osoby, którą znajdziesz jako pierwszą, to na zdjęciu jest jeszcze jedna dobrze rozpoznawalna twarz. że powinieneś rozpoznać, rozpoznać w tej postaci sternika, bo sterników zapewniała w zasadzie ta kompania, mhm. więc jeśli Cię wysłali tam, żeby się sprawdził, co się stało, to mniej więcej, wiesz, to znasz tam załogę, nie? w sensie tego sternika, nie? że gdzieś no mogłeś tak. kojarzyć. Aha. Także to, moim zdaniem, było mocno przegięta zagadka. No tak, tak. Także też już była na koniec na przeklikiwaniu mnie. Sama fabuła jest bardzo lovecraftowa. O, to że hmm. mnie ciekawie. Tak, są te paranormalne aktywności. Może nie będę już tutaj zdradzał. Trochę powiem tak, jako że to są w zasadzie urywki scen, to jest trochę jak, jest się nazywał ten film? W którym w zasadzie akcja lecia od tyłu? Memento. Memento. A, no, no, no to właśnie też w klimacie, Memento. Bo nieraz mamy coś takiego, jak w którymś podcaście ktoś to nazwał incepcją śmierci, tak? Aha. Że wchodzisz do wspólnie jednej śmierci i tam ktoś inny umiera. Aha. I wchodzisz do tej śmierci i takich łańcuszków potrafi być nawet na jakieś 6 czy 7 fragmentów. Mhm. Mm I potem na szczęście, powiedzmy, gra jest tak zrobiona, że nieraz można potem już nie przychodzić ze tej łańcuszka od końca, a ten, tylko może gdzieś wejść w środek, bo już wiesz, gdzie te zwłoki leżą, Mhm. Mm po szlaki. Ale z tych fragmentów powiem, że już na koniec zmęczony mocno ta gra, bo już chciałem ją skończyć. Już było mocno po północy, a mówię jeszcze zostaje mi trzy postacie, już było takie mocne przekipiwanie i trochę ta podła była, była dla mnie na koniec niezrozumiała. Co się w zasadzie stało? Dla, dlaczego akurat im się to przytrafiło? Także jest parę odpowiedzi, które nie wiem, znaczy parę zagadnień, które nie wiem, czy mają odpowiedzi w tej grze i nie zauważyłem, czy po prostu są właśnie w takim klimacie że nic no, nigdy nie jest do końca pewne. No? Mhm. Dobra, jakieś pytania? <laughs> w sumie ja bym jestem nawet bardziej zachęcony, żeby w to zagrać, bo ja widziałem tylko jakiś tam początek review tego, tej gry i żeby sobie nie zaspojować za dużo i była całkiem ciekawa, ale nie byłem pewien, ale jak mówisz, że jest dużo takich przegiętych zagadek, które ja w sumie nawet lubię. Sorry, co ty co co? Coś mówiliście? Bo tak, wyłączyłem tak, się na chwilę. Może no, fajna no. Gierka. Tak. E, <grym> warto jeszcze wspomnieć o jej y, grafice. Ponieważ no. to też jest y, dla Poupa bardzo y, jakby takim firmowym zabiegiem, że on nie lubi ładnej, dopracowanej grafiki. na przykład sobie wymyślił, że wszystkie te. Y, y, tak że, no, że wszystkie dostępne y, ustawienia grafiki są oparte na jakichś bardzo starych konsolach czy ustawienia komputera w stylu pierwszy Macintosh, IBM, hmm. stąd właśnie ten ciekawy styl graficzny, który widać na wszystkich screenach. I to też nie jest to, że sobie dobierasz kolory, po prostu ustawiasz powiedzmy, nie wiem, IBM i on był taki zielono-czarny w takiej konwencji. Hmm. A a taki w, w sumie jedno pytanie, jak długo Ci zajęło przejść tą grę? Yy, dwa solidne wieczory, mhm. że powiedziałbym z między 7 a 9 godzin. Hmm, to nie tak źle w sumie. Ale jakbym chciał faktycznie nie przeklikiwać tych ostatnich 10 osób, tylko faktycznie je rozpoznawać i ten to jeszcze spokojnie na dwie godziny mhm. bym pewnie miał zagrać. Oko, hmm. nie, ale też mm, dobrze, bo te zagadkowe gry trochę... Bywa tak, że się dłużą po prostu, a to nie brzmi na jakoś tak strasznie hardkorowo. Mówię, fajnie to jest też rozwiązanie, nie, bo to nie masz właśnie jakichś podpowiedzi, nie możesz sobie ustawić, powiedzmy, nie wiem, że system coś ci pokazywał, tak, hmm. gdzie masz iść czy coś, tylko właśnie jak zostaje ci mało osób już jesteś tam, no to próbuj, dopasowuj, nie? Mm -hmm. Jeszcze tyle jest fajne, że jest to jedno zakończenie, bo nie wiem, czy jesteście zaznajomieni, jest taka e, seria gier Nonary Games, która jest tam, na różne konsolki, chyba nawet PPC na ty teraz, mhm. gdzie właśnie polega na tym, że mm, jest się tak jakby uwięzionym z kilkoma innymi ludźmi w jakimś miejscu i trzeba się wydostać i trzeba przechodzić przez kolejne pokoje, które są swojego rodzaju zagadkami rozmienia się. i ono dla mnie super, zagadki są naprawdę fajnie przemyślane i postacie są naprawdę fajnie nakreślone, tylko problem jest taki, że to nie jest gra liniowa i można przejść na różne sposoby ją i jest tylko jedno prawdziwe zakończenie, do którego trzeba się dogrzewać przechodząc tę grę pięć razy na przykład I to jest strasznie upośledzone moim zdaniem. Nie, to w tej grze są dwa zakończenia, o i to jest ten dobry aspekt, że o. tak, że bardzo mi się nie spodobało na początku, aczkolwiek można było potem wczytać tę grę, jednak się mm -hmm. okazało, mimo że jest to jakoś mocno pokazane w menu, yy, gdzie osoba z tą przypłynęłaś mówi słuchaj, bo burza zbliża, nie zbliża, żebyśmy już wrócili coś tam, nie? Mm -hmm. Myślałem, dobra, no jeśli fabuła tak chce, to, no, to idę. Tylko się potem okazało, że to jak już z nim popłyniesz, to już jest koniec, nie, że skończyłeś swoją pracę na AMEM, nie? Okay. I wtedy dostajesz trochę inne zakończenie. Aha, ale to jest zakończenie na zasadzie gorsze, czy po prostu inne? Trochę gorsze, bo mniej wyjaśnia co się stało, nie? Aha. Bo tam jest na przykład rozdział, którego nie masz mhm. w, tej w tej księdze, który dostajesz właśnie po powrocie z tego statku pod warunkiem, że właśnie wszystko na nim odkryłeś. Mhm. A, rozumiem. To mi trochę przypomina o któregoś tam Far kraja, w którym ten główny zły Mówi, że poczekaj na mnie 15 minut, ja zaraz wrócę. A tak. Jak faktycznie na niego poczekasz, to on, zabiera, tak, to on cię zabiera. Tak, to zabiera do samego końca na ostatnią planszę i masz grę skończoną w 10 minut. 20 minut. No. Tak, tak, tak. W najnowszym też tak było zresztą. Bo to było jedno właśnie, że cię zabiera, a w najnowszym było to, że jak mnie uwięzić Sida, czyli tego głównego złego, to on takie. Tak, no zakuj mnie, no zakuj, mnie i właśnie jak, jak będziesz 10 minut niego gapił, nie, to mówi, aha, rozumiem. I obchodzicie i wychodzi z pomieszczenia i koniec gry. <grymny> Dzięki za spoiler. <grymny> <grymny> no chłopie, wydziałbyś stówę, na dzikę, no obroniłem cię. <grymny> Słuchaj, patrząc z tej perspektywy Wiedźmina, dwa też można przejść w 10 minut. to nie tak. widziałem. Tak, jak masz przesłuchanie u Rosza, po prostu każesz mi spierdolacie, w końcu cię wieszają. A, w rację było coś w tym I tak jak te przejście w chyba 3 minuty tego, tego nowego, co próbowało się podpiąć pod Tormenta. Tides of Fumenara. Mhm. Tam jest coś takiego, że na początku gry spadasz i masz jakieś tam różne tak. wybory, ale możesz za każdym razem wybrać spadaj szybciej i jak wybierasz za każdym razem to, to się rozplaskujesz na ziemi i jest koniec gry. <grych> <grych> Także do, dobre zakończenie, tak. Pozytywnie. A co powie nam M? Tak ja... się był cicho ostatnie minuty. Ja no. słuchałem. No to teraz my posłuchamy. No. Nie wiem co byś chciał wiedzieć. Ja bym z chęcią pogadał o Keyforge'u w sumie. Jeszcze teraz czy jeszcze w sumie? Tak, tak. Czemu nie? To... Keyforge miał swoją premierę oficjalną amerykańską chyba 15 listopada. Keyforge w mhm. ogóle to jest gra twórcy Magic the Gathering. To jest najnowszy, tak, e... najnowszy produkt Garfielda? Tak. Ogólnie cała idea polega na tym, że to jest gra, w której nie, tw nie tworzysz swojego deku, tylko kupujesz od razu gotowy, automatycznie wygenerowany przez algorytm sztucznej inteligencji. Tak, w ogóle tu jest ciekawa sprawa a tego generowania. Po pierwsze deki są unikalne, to znaczy jest ich na tyle dużo różnych kombinacji, że faktycznie każdy sprzedawany jest inny, każdy ma wygenerowaną swoją nazwę, i tu jest fajna rzecz, nie udało im się zrobić tego tak, żeby AI wykrywał wszystkie nazwy, które mogą w jakiś sposób być um, nieadekwatne, czy po prostu wulkarne. Tak, całkiem I... sporo deków zostało już zbanowanych, zanim w ogóle gramy oficjalną premierę. A, to prawda, natomiast jest ta fajna sprawa, że jeśli dost... kupiłeś dek i okazuje się, że on ma wulkarną nazwę, możesz odesłać go do nich i oni przyślą ci dwa. No, co jest what? Tak, bo to jest po prostu ich wina, że Dek ma wulgarną nazwę, więc on, oni odeślą ci e, za to dwa. Dwa zupełnie nowe deki. No, no super. <gulanie... <gulanie> no. To już jest taki abstrakcyjny model sprzedaży, że, że mnie to strasznie szokuje. Znaczy, no co, masz, <gulanie> czekaj, 2, 4, 6, 7 masz 7 domów. Chyba łącznie tych kart było z tego, co pamiętam, 450. W deku jest 60 mm -hmm. kart, i po prostu y, algorytm. Nie, jest, mniej jest chyba. 40 jest? No, Coś takiego. No to 40, jakoś mało. No to i on po prostu bierze. To no. jest 40 kart na podstawie jakichś tam swoich algorytmów. W sensie najpierw rusuje rarki, i pod te rarki buduje ci dek, żebyśmy mógł tak. kombo kombować. Są Aha, jeszcze jakieś tam zależności między nimi. Na przykład jeśli w deku jest. To miałem powiedzieć w sumie zaraz, ale są deki, gdzie są na przykład ci jeźdźcy apokalipsy. Jeśli jest jeden, jeśli e, wylosowany jest jeden, to wszyscy cztery są z automatu wrzuceni do tego deku. Nie, za, nie zawsze. Do, nie, no właśnie z tego co widziałem, to właśnie tak. Są deki, które mogą dzisiaj rozmową. Ten system i. Masz na przykład tylko dwóch jeźdźców Apokalipsy, ale za to masz to wzmocnione jakimś artefaktem, który działa tylko na przykład na jeźdźców Apokalipsy. Aha, a to Aktualnie tak, na, aktu, na ebay trwa li, licytacja deku, który ma 8 jeźdźców Apokalipsy Bo i chyba dwa dni temu przebiło tysiąc funtów. Zresztą nie wyobrażam, w czasie jakichś, nie wiem, czy będą w jakieś mistrzostwa czy coś. Gościa, który będzie sprawdzał, wiesz poprawność w każdej talii, czy to mnie różniesz głupą, że eee, coś włożyłaś. Wiesz co, yy, turnieje mają wyglądać tak, że wchodzisz, wykładasz 30 zł, bo tyle ma kosztować deck w Polsce. Yy, dostajesz a, po prostu nową talię i ogrywasz, nie? A, ale to a a masz tez... losowe tak naprawdę. To a czy wiesz co, no ciężko, żebyś nie miał losowej gry, w której nie możesz robić deck buildingu, nie? No. Tak, z drugiej strony czemu nie możesz przyjść ze swoim jakimś dobrym, który nawet jest, jeśli już jest ograny, to może nie musi być jakiś super overpowered, nie? Mhm. Znaczy mogą być takie turnieje, z tego co wiem, mhm. FFG, czyli wydawca tej gry, chce zrobić dwa rodzaje. Przy czym oczywiście mhm. bardziej mu zależy na tym, w którym kupujesz DK podczas turnieju. No tak, tak. No. Dodatkowo jeszcze Rebel zapowiedział, że wyda polską wersję tej gry. Całkowicie po polsku i całkowicie unikalną. W sensie polskie deki będą zupełnie inne od deków amerykańskich, niemieckich czy hiszpańskich. To ciekawe dość. E... Się potem okaże, że jakaś nacja ma OPD deki, nie, bo, bo wydawca tak zrobił. Niemcy. <głos> Marsjanie. Marsjanie. E... A co do tego, co chciałem jeszcze powiedzieć. No i tak jak mówiłem, taki będzie kosztować około 35 zł, i czekamy. No i pytanie jest... od jego no. laika. Myślicie, że to się przyjmie? Taka zupełna losowość, ten styl sprzedaży i w ogóle? Wiesz co, ja grałem w tego Keyforge'a. Ehm... Nie, nie mam jeszcze swojego deku, natomiast w pracy zdarzyło się tak, że mam znajomych, którzy są po prostu intu gry karciane i oni mieli kilka. No bo nie chcesz kupić jednego, bo jak się okaże, że jest słaby, no to słabo. Mhm. E, no i jest między nimi duż, duża różnorodność. E, jest, parę, jest to fajne, że te deki faktycznie nie są drogie i możesz je kup, kupić sobie tak po prostu i od razu grać, praktycznie. E, to jest całkiem fajne. Natomiast to, że niektóre deki są mocniejsze, to jest zdecydowany problem. I jeszcze kolejnym problemem jest to, że jak na przykład, że nie masz zupełnie żadnej kontroli nad tym, co kupisz. Są, jest siedem domów, a w każdej talii są 3 I możesz kupić dwa, albo nawet cztery deki i w każdym będziesz miał e, na przykład powtórzone dwa domy, i a jednego domu albo dwóch w ogóle nie zagrasz. Jest no tak, takie. ale z drugiej strony nie tworzysz deków, więc dostajesz gotowy produkt, nie? To prawda, ale to strasznie, jeśli, chcia, jeśli chciałbyś na przykład przetestować każdy z domów, to musisz kupić tych deków trochę, albo się wymieniać, albo pożyczać, cokolwiek, nie? No i nie możesz sobie, jeśli stwierdzisz, że o, na przykład ten dom dis strasznie mi się podoba i chciałbym mieć dek z disem, no to musisz albo kupować, albo tradeować, żeby mieć koniecznie dek, który będzie ci odpowiadał. No ale może też od tak, razu, już widzę, bo no, jest pełno ofert za 10$, dolarów, gdzie masz po prostu rozpakowany dek i pokazaną listę. A, pokazaną listę, tak. No to jest w, sensie w miarę deck... i wydaje mi się, że to handlowanie będzie rzeczą będzie po prostu. Jak jest dalej zafoliowany tylko widzisz, co kupujesz, nie? Mhm. No tak. Swoją drogą, odnośnie tego, jak się gra, to jest całkiem ciekawa rzecz. Bo nie wiem, czy tak oczywiście cokolwiek, ja jakbym miałem okazję grać, jest to tak, że faktycznie deck składa się z trzech domów, i na, na koniec swojej tury, tak naprawdę, dobiera się sześć kart do, do sześciu kart w ręce, czyli także zawsze ma się sześć kart. Na początku swojej tury wybiera się dom, z którego będzie się zagrywać i używać kart, i tylko z tego, z tego domu można używać kart oraz zagrywać karty jakby celem gry jest zdobycie trzech, yy, trzech kluczy. Na początku swojej tury tworzy się klucz z sześciu punktów Amber, nie, Amber, nie wiem, czy ma jak... Prostu, amber, Żywica. Żywica albo Shebber. Bursztyn. Bursztyn. Yy, I jego się zdobywa albo kradnąc go przeciwnikowi, albo są karty, które mówią po prostu dołóż sobie jeden Amberu, albo są karty, które mówią... Nie wiem, zabierz przeciwnikowi dwa Amberu, co, coś takiego, nie? Liczę nie? na taki, gdzie masz dodatkowe Ambery, nie, bo tak. Gdzie masz co? Gdzie masz dodatkowe Ambery, wiesz, w stali, nie, bo tak, nie. A Wrzucimy e ci więcej. Wiesz co, są, są karty, które po prostu dają Amber, nie, więc I tak są też karty, które Amber. Tak, są też takie. są karty, które niszczą Amber i ogólnie ta gra jest bardzo... W sensie, tak. do samego końca nie wiesz kto ma przewagę, to nie jest jak w Mega tak, Legaturing, tak, tak. że po prostu koleś, koleś mi podeszły karty i robi swojego mhm. kombosa z 40 kart. Tak. Więc w sumie jak jest ze skomplikowaniem tej gry, bo rozumiem, że sama to jakby losowość pełna deków i jakby mhm. założenie producenta, że nie masz tego deck buildingu ma polegać mhm. właśnie na tym, że skupiła ma być to zmniejszenie jakby progu wejścia, nie? Tak, tu, tak. Ja myślę, że tutaj jest, jak w większości peuszówek, easy to learn, hard to master. Mhm. Bo musisz poznać mniej więcej wszystkie domy, jakie mają synergię między sobą, dlatego że jak tak. masz dwa deki, które, tak jak Salem powiedział, mają dwa takie same domy, a trzeci różny, mają zupełnie inne kombosy, inne kombinacje i inne możliwości, którymi możesz zagrać. Bardzo ważne jest też wiedzieć, na czym opiera się dom przeciwnika, jeśli jest inny niż te, które masz u siebie w talii. Bo to też jest dość ważna informacja. Natomiast jeśli już obczajesz te takie bazowe synergie, czyli na przykład na czym polega mechanika konkretnego domu, to nie jest to bardzo trudne, da się, da się to w miarę ogarnąć. Natomiast jeśli grało się wcześniej w Magica, to zasady przeszkadzają, bo są, jest jakby Odwrotna kolejność y, robienia rzeczy w duże, tak jakby. A jest ta mechanika zbliżona do czegoś innego? że powiedzmy, karciankę Tak, pewną... e, jeśli chodzi o... bo tam wykłada się normalnie potwory na stół, takie creatures, no nie? Będzikowe, mhm. i to działa bardzo podobnie jak w Hearthstone'ie, po prostu wykładasz go, y, on ma jakąś tam swoją małą ability, ma punkty życia, te punkty życia są takie, że jak dostanie w jednej turze na przykład za jeden, no to to, to minus jeden życia cały czas się mu trzyma, tego typu rzeczy. Aha, rozumiem. No to może być ciekawe. Tak, no ja z chęcią kupię, natomiast um, ciekaw jestem jak to się faktycznie rozwinie przy turniejach i tak dalej. Ogólnie... No, bym zobaczył, jak prób wejściowy 35 zł to nie jest jakieś diametralnie duże coś. Myślę, Aha. że każdy może spokojnie przynajmniej jedną talię kupić, żeby zobaczyć kiedyś przy okazji na jakimś konwencie. Mhm. No właśnie jak to będzie ze społecznością, nie? ale tak jak mówisz, jeśli powiedzmy kupujesz CDK i możesz z tym zagrać. Także to, znaczy, to jest co... bardzo fajne dla casuali, bo z tego co śledziłem wątek, to wielu hardkorowych deckbuilderów oczywiście kręci nosem i szuka wszelkich wad tej gry, a to po prostu nie jest gra dla nich, nie? W tej grze nie tworzysz no własnego deku albo nie robisz, nie śledzisz mety, bo mety jako takiej nie ma. Nie masz, masz pojedynczych kart, które trochę są jest, w stanie jest, nie... powiem, powiem dokładnie zaraz. No, ale wiesz, no, masz domy, które nie, nie, przeważają, nie. czy tam mhm. system kombinacje domów, które przeważają, ale nie masz takiej mety jak to było w MTG, gdzie po prostu patrzysz, co było rok, rok temu na turnieju, kupujesz kartę za tysiaka, z, składasz pod nią de, deka, nie? Przychodzisz na mhm. turniej lokalny dla dzieciaków, 12 dwunastolatków i po prostu ich miaszczysz, nie? No... Prawda. I to takie było... rzeczy jak chyba modern Wie, coś rodzica. o tym. A znaczy ja myślę, że chyba każdy z nas miał takie wejście w Medzika. Że tak. był taki Ja miałem z... takie wejście gorzej, bo ja tak się po mnie wkręcili w Warhammera 40 figurkową, nie? Mhm i kupujesz sobie te figurki myślisz, ale fajnie ten, a potem jakieś gruby 40 lat ci wiesz, spuszcza w pierdol swoimi figurkami, nie, i koledzy, no dobra, to sobie dokup jeszcze to, to, to, to, to i to, i patrz na będzie to. zajebiste. Nie, ja, pa ja pamiętam właśnie, mieliśmy takie z kolegami casualowe granie deki za, nie wiem, 12-15 zł kupione u jakiegoś mm -hmm. ziomeczka, który po prostu zbierał karty i robił przyjemność dzieciakom i kupował nowe boostery a potem przechodziliśmy na turniej i przyjeżdżał jakiś ziomeczek z nie wiadomo kąt, który miał netdeka, który aktualnie był w mecie i po prostu miażdżał wszystkich na, w trzeciej turze, a potem jeszcze wiesz taką satysfakcję gg, easy, no re To był pewnie ten sam gościu co on dał, te deki, tylko wyciągnął dobrze karty No wiesz co, no, prawdopodobnie tak, no Kaman. Po co się zbierasz, nie? Tylko wiesz, musisz mieć takie rozróżnienie, że wiesz, sprzedając dzieciakom deki za 15 zł, nie niszczysz ich potem dekiem o wartości, nie wiem, dobrego samochodu, nie? Bo po co? Bo tylko zniechęcasz dzieciaki do tego, żeby dalej się w to bawiły. Ale dla swojego... ciebie to jest motywacja do życia, no to... Tak karmisz się łzami dzieci. Bo Spijasz się w swoim kielichu z czaszki tak. swojego wroga. I to jest bardzo ważny składnik alchemiczny, nie przesadzajmy. No. Prawie takie jak ślinanie toperze. I <głos> korzenie góry. Tak. Swoją drogą to wszystko bardzo dobrze się wiąże w tym temacie, który chciałem poruszyć, że jest problem wartości gier karciami właśnie. Keyforge, te deki, które kosztują miliony, ponieważ mają OP-karty w sobie oraz właśnie fajne karty do Magicka, których nigdy nie zagrasz, ponieważ kosztują bardzo dużo, a na przykład potrzebujesz ich zazwyczaj w tych większości formatów potrzebujesz pewnie czterech, więc... Chyba, że tak. są legendarne, wtedy możesz mieć tylko jedną w deku. Nie, wiesz, to, to bardziej te... Nie, wiesz co, w Magicku jest tak, że jeśli ma, możesz mieć, jest limit, to on jest narzucony przez format, na przykład są formaty, które mają limitowane... Konkretne karty. Tak, ale pamiętam, że było tak, że jak miałeś legendarki, czy tam kartę, mhm. która się nazywa Legendary Creature, czy coś takiego, to tak, miałeś tak. tylko mhm. jedną w deku, A wszystkie pozostałe. Nie, pozostałe możesz mieć stary. jedną naraz jedną na, na stole. Aha. Czyli zostałem oszukany. Tak, trochę tak. A ja wciąż czekam, aż mi kolej, właściciel tego sklepiku w którym graliśmy, da moją kartę Rarkę wartą 25 zł z jakiegoś półoficjalnego turnieju polskiego. Bo było tak, że każdy uczestnik miał dostać kartę niedosadną w retailu, niedosadną w boosterach wartą właśnie 25 zł. No to tak. Ja ciągle na nią czekałem. coś nie mógł mnie oszukać. Nie, no jasne. Tak, jak to, ja też jak grałem w Magicka mm, dawniej to ej no wiesz co tutaj mam na sp sprzedaż kartę i no totalnie mnie właśnie gość nie wychują na 15 złotych czy coś, nie? Znaczy no jak już przestałem się interesować Magiciem i byłem zniszczony mm -hmm. tym, że mnie niszczą starzy ludzie, mm -hmm. to sprzedałem swoje karty za łączną wartość, nie wiem, 30 złotych. Dla mnie wiesz, to był zysk, a tego gościa, który to no. kupił to jakby, wiesz, wygrał na loterii. Tak, tak. Ja nadal gram w tylko gram sobie casualowo zupełnie. I ja ja w wypadłem w ogóle, i tak. nie, nie ogarniam połowy mechanik, które zostały dodane od mhm. czasu, nie wiem, siódmej, nie, dziesiątej edycji. Nie wiem, która jest teraz. A, no to tak, to dawno. No mówię tak w okolicach, nie wiem, 10 lat. No tak, tak. Nie, to ja sobie gram, ale ja sobie gram po pierwsze w taki format, który jest um, luźny, to znaczy w komandera, No i no, raczej w każułowym środowisku, nie z jakimiś nęddekami i porąbanymi kartami za 500 zł. No, zawsze, może, zawsze można jeszcze robić proxy, nie? No tak, tak. I te, też się zdarza tutaj czasami, więc tak zupełnie casualowo gramy, nie? No, jak, już jest, no. jak już wyczerpaliśmy temat kart, to bliskie rzeczy, czyli RPG. Mm -hmm. Aktualnie trwa zbiórka na siódmą edycję podręcznika do Zewu Katulu. Katulu. Katulu. Katulu. Mm -hmm. Jest to Która i... kończy się za pięć dni? No, a ja za 3 dni mam wypłatę. <laughs> No niektórzy prosili bo miała do 12 i prosili właśnie Blackmonka, żeby przedłużył do północy, bo właśnie dla mnie wielu ludzi jest to dzień wypłaty, nie? I boję się, że do 12 jeszcze przelew nie dojdzie. Ogólnie Mi jest obecnie... to jedna z chyba prostszych mechanik, jakie mogą być. A do tego naz nazwa o tym, że to jest katule, nie ma nic wspólnego, bo można spokojnie prowadzić sesje niezwiązane. Tak, tak. Niezwiązane z tym, co pisze o so Lovecraft w różnych strefach czasowych, w różnych uniwersach. Jest tego masa mm. na świecie. I mają obecnie zebrane prawie 606 tysięcy Tysięce. złotych. Jeszcze 60 tysięcy potrzebują. I chyba nie jakiś e, starter za darmo, czy coś takiego. E, starter był wysyłany Niechaj. jako PDF za darmo. Pamiętam, no. na Falkonie się na to naciąłem, bo te startery razem z kartami leżały tak luzem na ich stoisku no i każdy podchodził i sobie brał. Po godzinę później była taka gigantyczna kartka napisana nie, do, nie brać starterów, one kosztują 10 zł. No, za drugim chodziło bardziej, wiesz. No, ale wiesz, no, rzucili je tak, wiesz, karty były za darmo, a startery nie, ale były rzucone tak jak ulotki, wiesz, czasami na, jakich, na, na każdym stole leżało kilka starterów, kilka mhm. kart. Że w ogóle nikt tego nie pilnował, więc ludzie po prostu, nie że chcieli ukraść, tylko po prostu, wiesz, z samym takim no, podejściem, myśleli, że to w formie reklamy, nie zwłaszcza, że bardzo dużo. Rozumiem, No, i w sumie w zbiórka już, tak, jak mówiłeś, 60 tysięcy do ostatniego progu, który zapowiedzieli. A co z tym ostatnim progu, bo wcześniej widziałem że jakieś fajne. Ale ma na Strażnika Tajemnic za 666666. Tak. Ostatnie w ogóle punkty to są już jakieś poradniki po prostu w PDF-ie, które dołączam, nie? Ostatni właśnie, ten Almanach to ma mówić o tym, na czym polega w zasadzie ten cały crafta, czyli ten to... ciekawe, że na sam koniec mówią w zasadzie o czym to jest. Tak. A, ale zbiorą na spokojnie. No, tak. Zawsze się rozkręcają na sam koniec. Dodatkowo Pyrkon się w to wkręcił i jako mecenas fundował scenariusz. Mhm. Warband, y, jakiś sklep z y, grami bitewnymi, dorzucił y, książeczki wojskowe, jako dodatek dla graczy. Bo jest tego pełno, to trzeba też przyznać. Y, lista już była z 20 pozycji, albo 30 jakichś takich klimatycznych y, pomocy do sesji, nie? Z no, grupy, a... pacjenta, telegramów i tak dalej. A RPG wracają do łaski, nie? Z każdym, wracamy, z każdym miesiącem są coraz bardziej popularne i widać, że te nety, które były wyszydane z swego czasu wiesz, w szkole teraz mają coś do powiedzenia i okazuje się, że ludzie ich oglądają. E, to już dawno się zaczęło wraz z, wiesz, z popularnością komiksów. nie? No tak, ale teraz wiesz, inny wektor. Nie? Komiksy się zaczęły przejadać, więc ci niemejstimowi fanatycy wiesz, wyciągają kolejne pudełka. Co te nerdy jeszcze tam miały? Nie A RPG, dobra, zobaczmy. No i tak, no i opłaca się bardzo. Eee, co można powiedzieć w sumie o Cthulhu jeszcze więcej, jeśli chodzi o tego RPGa? Zbiórka ma cztery progi. Z czego osobiście polecam się zdecydować między pierwszymi, dobra, i pierwszymi dwoma. Chyba nie, nie zapłacili nam za reklamy, nie mówimy o tym. tym. Jak nam zapłacą, to doklejmy. No tak Słyszy, słyszycie mlech tak, to... bo Możecie mieć reklamę za całkiem tanio. My jesteśmy tak. bardzo sprzedajne. Panie do towarzystwa. Tak. Nasi słuchacze to bardzo specyficzny grono, do którego ciężko dotrzeć, więc tak, tym bardziej. Pon ponieważ nie jest ich zbyt dużo, więc trzeba osobiście wysłać do wszystkich e, maila, tudzież e, gołębia. Podcast gołem nie wysłał. O, o, o, ale to by było super. Do wszystkich trzech, trzech osób, które nas słuchają. Pozdrawiamy serdecznie. Kurczę, właśnie pozdrawiłeś sam siebie. Nie, no, no ja, wiem, ja wiem o trzech słuchaczach naszych cichdzielach. Okay. Naszych mamach. <grych> twojej. twojej. No, lecimy dalej z no. tematami to może jak jesteśmy właśnie w temacie tych RPG-ów, to już dokończę, pod względem tego, że jeśli nie wiecie, co to są rpg albo nie jesteście zdecydowani, czy warto w nie grać, to zapewne w wielu miejscach internetów już się mogliście natknąć na Baniak Baniaka. Mm -hmm. Czyli profil YouTubeowy yy, Michała Bańki, który jest... Który On też nam nie zapłacił podjęcie. za reklamę. Tutaj trzeba przyznać, jest już praktycznie zawodowym mistrzem gry. Robi to już, utrzymuje się z tego, że mistrzuje sesję. I bardzo polecam z jego najnowszych brzutek mm -hmm. e nową serię, czyli klub łowców mitów. Tak nazywają się sesje, które prowadzi z polskimi stand właśnie w klimatach ze Woktulu. O, to brzmi fajnie. Że Mamy tam Abelarda Gizę, Wojtka Tremiszewskiego z NIMO, Szymona Jechimka też z NIMO. Aha. Ostatnio Kacper Luciński się pojawił. Raczej znaczy pojawi, no to są informacje, które tam... To też właśnie jest dobry sposób na zarobek właśnie, gdzie patroni Baniaka faktycznie mają wcześniej sesję i właśnie Kacper też, chociaż to już było zapowiedziane na kanale, czyli nie zdadzą żadnych tajemnic. też będzie się pojawiał. Mhm. I to powiem tak... Ciekawa. Na przykład czy muszę pochwalić, aż z nazwiska Wojtek Tremiszewski, czyli Termos z Cabertulimo. Tak, mieć taką osobę jako gracza, jak się jest mistrzem gry, to nie jeden nerkę sprzedał. Chłop się tak wczuwa, on tak super gra, mm -hmm. poza sesją wysyła do pozostałych graczy listy na przykład, jako ta postać, nie? Oh. Jakie ma przemyślenia co do tego, co spotkało ich postacie ostatnio. O, no mistrzostwo, fajnie, powiem. fajnie. No prawie, Także polecam. Pierwsza, pierwsza część Pan Korbit jest już dostępna dla wszystkich na pewno. I serdecznie polecam. Posłucham sobie w pracy. Tak, to jest świetne właśnie do posłania w pracy. Jak słuchowisko, za znaczy, że to są właśnie osoby, trochę, które... poważę nawet bardziej niż Darwini właśnie. O ile Darwini nie umieją improwizację, a bardziej w aktorstwo, to tutaj jednak ta improwizacja daje duży plus. No, gdzie... Panie, tutaj bardzo mocno się, wydaje mi się, inspiruje Critical Role, zatrudniając ludzi, którzy fachowo operują głosem i improwizacją, nie? No tak. Ja pamiętam, Na pewno, no co? tak jak rzuciłem tutaj w rozpisce, nie? W zasadzie jak wysoko on jeszcze może sobie zawiesić tę poprzeczkę. Nie? Pamiętam w Critical Role był jeden koleś, który grał Bardę kiedy rzucał zaklęcia, po prostu wymyślał na poczekaniu tekst piosenek pod znane popowe kawałki, po prostu wie, puszczał z telefonu a, a, melodię i śpiewał zaklęcia, które tak. rzucał. To tutaj mi się Świetnie. bardzo podobało, jedna osoba grała 60-letnim kustoszem, y, który jest emigrantem z Niemiec. Mhm. Jeszcze zafascynowanym, y, Boże, Hindenburgiem tak? Mhm. Także z w sensie. Nie? Zawsze w sensie. Tak, tak, oczywiście, że zawsze. <laughs> yy, I gościł w czasie w zasadzie wieczoru, odkąd stworzyli te postacie ten, zrobił taki krótki list, w zasadzie, gdzie się urodził, Chin, co robił w życiu i tak pięknie przeplatał właśnie w tej postaci. Cały czas mówił właśnie, głosem takiego staruszka. No super, to jest po prostu, nie chcę spoilować, ale świetnie, się to wygląda. No, to jest całkiem, całkiem dobre polecenie. Myślę, że z niego skorzystam całkiem. No to... Hmm. co dalej? Nie wiem, chcę opowiadać o grach, ponieważ w ogóle o tym nie gadamy od początku praktycznie. Jest sobie taka polska gra, która nazywa się Spire I jest dość skomplikowany, dość skomplikowany zapis, ponieważ zapisuje się tak jakby było po niemiecku. Brawcie nie jeśli mam będzie ale list prawie na pewno na po niemiecku. To pozwól, że ci przerwę z tak. bardzo skomplikowanych nazw gier, to ostatnio Polacy stworzyli grę, którą wymawia się ciok, a pisze się zupełnie inaczej. I podszukam i wrzucę teraz na, na Discorda, jaka jest, jak się to pisze, a wymawia się to ciąg. Okej, to dobra. W każdym razie List Spear jest to polska gra właśnie, która jest znana z tego, że pomimo, że wyłożyli na nią dość dużo pracy, to nie odniosła sukcesu komercy komercyjnego. I ogólnie gra polega na tym, że, że jest się wybrankiem Boga jakiegoś tam, i rzuca się włóczniami w kolejnych przeciwników. Gra jest stacjonarna, zupełnie nie rusza się w ogóle postacią. jedyne co to jest celowanie i rzucanie. Yy, gra jest dość trudna yy, i jakby po pierwszych dwóch takich pełnych planszach jest człowiek w stanie zrozumieć, dlaczego ta gra nie odniosła sukcesu komercyjnego. Oni wydają na nią, w sensie jakby, to był duży nakład pracy, żeby ją stworzyć i też sporo pieniędzy na pewno poszło pod efekty. Muzyka jest całkiem ciekawa i to jest zdecydowanie na plus, natomiast to wszystko, myślę, że oni trochę za późno zorientowali się, że to nadal jest gra wrzucanie włócznią, w sensie to jest tak jakby Angry Birds, tylko że w innej stylistyce. Wydali, wydali na nią masę kasy, ona nie odniosła jakiegoś spektakularnego sukcesu, ponieważ domyślna jej cena rynkowa to jest tam chyba 35 zł co jest tak, myślę, że co najmniej dwa razy za dużo. Na zdrowie. Na zdrowie. Na Zdraź zdrowie. drugie na zdrowie, trzecie na zdrowie. Um. W każdym razie tak, gra nie, nie jest zła, jest dość trudna, polega na rzucaniu włócznią, jest dość skillowa, ginie się od jednego przeciwnika, który doleci do nas, ale jest też dość monotonna, ta taka stylistyka jest warta wspomnienia, bo to jest taki, jak to powiedzieć, niemieckie techno, ale nie nie niemieckie, germańskie, germańskie techno, bo tam są tak jakby bogowie germańscy jeszcze wpleceni w to i taka ogólna germańska stylistyka nie jest pixelartowa, wbrew pozorom, jest na wektorach zrobiona, co całkiem jest jakby pozytywem, no bo wygląda inaczej i wygląda całkiem ładnie, natomiast no umówmy się, teraz na przecenie kosztuje pewnie 8 zł i to jest dobra cena za nią, ale płacić za nią pełne 35, no to no to jest trochę zawyżona cena moim zdaniem i pomimo, że granie jest zła, to też nie jest na tyle dobra, żeby ją jakoś super polecać i zupełnie nie dziwię się, że nie, nie odniosła sukcesu komercyjnego. Zwłaszcza, że mówić nie mówić po screenach, to to jest po prostu ten przeglądarkowy archer, tak? Tak, tak, tak. Się to, jeśli, jeśli się grało właśnie w te takie przeglądarkowe gry, tudzież mobilne, gdzie właśnie strzela się z łuku, to jest identyko. Tak mechanicznie czysto. Nie, nie ma tam zbyt e, dużo głębi, że tak powiem. Okay. Ktoś, a, okej. Okay, ta, ta gra, o której mówiłeś, Ciok. Jezus Maria, jak, jak oni na to wpadli, żeby to tak zapisać. T, I, O, k U, czytamy ciok. I póki co nie mogę nic powiedzieć o tej grze, ponieważ dopiero to wyszło i nawet nie wiem kiedy kupić wszędzie. A, po ten klik ale ładną grafikę ma nawet. Bardzo ciekawą, bardzo fajną grafikę. Mm -hmm. No, ciekawa. Do, do ogarnięcia na pewno. Także może w przyszłości. Hmm, to są dalej w giereczki, nie? No, pewnie. No to kolejną giereczką ode mnie, którą wreszcie udało mi się pograć, to BitCop. Mm -hmm. Nie wiem, czy ktoś miał styczność z tytułem. Kojarzę, kojarzę. E, Polska gra. Mm -hmm. Studia 11-bit, e, która jest bardzo fajnym nawiązaniem do wszelakich filmów o policjantach z lat 80 mm -hmm. To jest ten sam klimat, co się właśnie w tych czasach odbywa, gdzie początek fabuły to jest oczywiście to, że jesteśmy detektywem kryminalnym, który zostaje wyrobiony. I, to, i potem nie trafia oczywiście do sądu czy tam, tylko jest po prostu zdegradowany z miejsca do posterunkowego mhm. i przydzielony właśnie do nowego komisariatu, gdzie szef każe mu tylko wstawiać mandat za złe parkowanie, za zły stan opon i za światła. Jakby ktoś się uziął, to może sobie gra trwa 21 dni, mhm. jest to ściśle wyliczone, może łazić po prostu wzdłuż tej jednej ulicy, która jest naszym rewirem, mhm. na której oczywiście znajduje się włoska restauracja, więc wiadomo kto tam przesiaduje. Lombard, mhm. który jest za to bazą latynowskiej mafii. Oczywiście. Sklep z donatami, no musi być. Oczywiście. Chyba nawet donat jest vlogo, więc głupio by było, nie było. No bo czymś a, charakteryzuje krawężnik, tak. nie? No tak, donat i duże wąsy i te takie okulary, typu aviator. Tak, tak. i bebek. bebek. I jego ciąża no, powinna być w ciąży. Jest to na przykład na początku każdego dnia szef daje nam zajęcia na dany dzień. No a dzisiaj limit to jest minimum 10 mandatów za cokolwiek. Także to dosłownie to tak, co ostatnio się nasi policjanci i tak w rzeczywistości w Polsce kłócili, to jest pokazane. I zanim przejdziemy do rewiru, to właśnie możemy pogadać z kolegami z pracy i właśnie mamy oczywiście tego grubego glinę, z tego wszyscy ryją, jest typ tego giniarza zawsze sprawiedliwego, jednego typa, co zarywa do wszystkiego, co się rusza. Także wszystkie te stereotypy, które były gdzieś tam umieszczane, zawsze w filmach u są tutaj w tejże. E, to jest oczywiście pizzalartem. Aha, no i oprócz tego, że właśnie mamy przez te 21 dni lepić mandaty, to możemy też ściągnąć tą główną fabułę, czyli, no, chcemy się wybielić przez te 21 dni, że wcale to nie my zabiliśmy, że był szkiwany na nazwę po prostu tego dnia. I przez właśnie odpowiednią rozmowę z npc Odpowiednie wykonywanie zadań, przymilanie się jednej, czy drugiej, czy trzeciej stronie, tak, czy mafii, czy gangowi, czy policji, blokowując różne inne zadania. Starać hmm. się właśnie na koniec wyjść ogromną ręką? Mm -hmm. e, jest to trudne? E, czy jest trudne? Powiem tak, ja zacząłem się na przykład. E, można się cofać, trochę jak w mm -hmm. Pipersplece, możesz sobie wrócić do danego dnia i grać po prostu.. Nową, jakby ścieżką od danego Jasne. miejsca, ponieważ ja na przykład zacząłem się w pewnym miejscu, gdzie potrzebowałem otworzyć kasetę, którą gdzieś tam otrzymałem, i mm -hmm. poszedłem, no gdzie mogłem pójść? No to przyszedłem do gościa, który sprzedaje radia i tak tele... o, o, no. O. no i coś tam właśnie było. Przerwało? Tak, przerwało ci końcówkę zdania że poszedłem do gościa, który sprzedaje radia i telewizory, nie, żeby otworzyć tę kasetę. I tam w zasadzie wyszła taka ścieżka dialogowa, że wydawało mi się, że... A potem się okazuje, że nie, że po prostu gość nie pozwolił dalej jej oglądać, że były tam takie rzeczy, których on nie chciał, żeby tutaj były widoczne w sklepie. I że miałem się do innego miejsca, gdzie tam indziej, wiesz, ją dokończyć. Także potem, grając kolejne dni się okazało, że w zasadzie no nie zrobiłem tego, przez co na koniec z... ciekało mnie bardzo niefajne zakończenie. No i te trzy ostatnie dni jeszcze raz robić, w zasadzie przeglądając w walkthrough, co zrobiłem źle, bo nie wydawało mi się, że ja cokolwiek zrobił właśnie tak. A poza takimi w zasadzie szczegółami, to nie, no może się na przykład zdarzyć, yy, każdy dzień możemy powtarzać i to nic nie kosztuje. O, zaczyna się zrywać. Damn it! Każdy dzień możemy powtarzać, mhm. nie jest to w żaden sposób karane ani nic. Oprócz tego, że właśnie musimy to przejść przez czas. Jak to wygląda z czasem? Każda minuta to jedna sekunda, no i mamy typową zmianę o 17. Mm -hmm. Także wychodzimy na rewit, no i powiem tak, sama gra na początku. Teraz coś Kurwa. Sama gra na... Sama gra na samym początku. No. Gra na samym początku wspomina o tym, że ciężko jest nieraz nadążyć z tym, co chcesz zrobić danego dnia, więc musisz sobie hierarchii, no, mieć jakieś ustawiać właśnie, priorytety. ustawiać priorytety danego dnia, czy bardziej chcesz zrobić jakieś zadanie takie właśnie poboczne, które ma ci w jakiś pom sposób pomóc, czy musisz je do jakiejś grupy przymilić. Mhm. No bo jak sobie ukoś nagrabisz, no to potem masz przez to o wiele trudniej. Mhm. Także no, chciałem być na początku polonnym gliną, tak? Nie, wszystkim złodziejaszkom i ten mówić stanowczenie. To też mnie szybko gra za to popierała. Ale to każdy może spryć jak i, i dlaczego. Mm, podobnie jak Obradin, jest grana dwa, trzy intensywne wieczory. A, no, to, już to Żeby Trochę posiedzieć. Mhm i polecam, za klimat, żarty właśnie, to jest taki, ja to przynajmniej w głowie sobie nazywam taki polski styl robienia żartów, czyli my się nieraz nie hamujemy, nie? Wie, widać to w Wiedźminie, co ludzie właśnie podchwytywali, że taki słowiański humor nieprosty, co tu też właśnie na komisari komisariacie nieraz właśnie jak między i się obrażają w taki, no, nieraz w prymitywny sposób, ale trudno no śmieszy cię, bo tak jakbyś właśnie robił jakiś dialog z kolegą, nie no, tak. Go i coś mi tam odpyskowujesz. Z NPCami nieraz też bardzo ciekawe historie, zadania, cały czas w takim klimacie właśnie heheszkowym lat 80. -tych. Więc na przykład pomoc jednej postaci polega na tym, że musimy też nakręcić film dosyć specyficzny i znaleźć aktora do tego specyficznego filmu. Mm -hmm. Polecam, mm -hmm. bardzo polecam. Spoko, spoko. Myślę, że jest do obczeń. tym bardziej, że nawet zniżki są, koszty jakieś niecałe 15 zł, więc całkiem... No to brać w ciemno nawet, żeby sobie później pogadać. Jasne. Dobrze. idziemy dalej. Musimy troszeczkę przyskaczyć, bo mam jeszcze pełno materiału, a czas nam się z trochę kończy. Zawsze możemy to przełożyć dalej w sensie no. Nie musimy robić wszystkiego na raz. jasne. Myślę, że tak, żebyśmy nie stracili pary, jeszcze jakiś jeden taki spoko temat. I... No, moją dwójkę, trójkę to można przełożyć, albo na sam koniec powstało jakieś zakończenie sobie chwilkę pogodzić. No niedawno trailer swój światłodzienny miał Król Lew. Wiecie, mamy 94. rok. No tak. A I... ile są spoilery? Jest, oczywiście. To nie wiem, czy mogę oglądać. Wydałeś ja chyba, chyba dwa tego starego? Chyba właśnie nie, tak się rozorientowałem. to nawet znam to, ale jedynki chyba nie obejrzałem. Hmm. To, to jest coś ciekawe. Znaczy, hmm. w sumie odwrotnie niż yy, ten detektyw Pikachu, ten trailer mi się tak średnio podobał, szczerze mówiąc. Tym samym filmem, nie? W sensie nic nowego. Tak, tak. Nie ale jakoś nie kręci mnie to, że te zwierzaki wyglądają po prostu realistycznie. To jest takie mech, szczerze. Tak mówiąc. naprawdę wszyscy czekają, żeby zobaczyć Timona i Pumbę. No, trochę tak. Bo, bo cała reszta jest nieinteresująca w tym filmie. To jest śmieszne. Jak próbujesz opowiedzieć o czym jest ten film, to dochodzi taki bardzo no. ogólnie królewny. To jest historia małego chłopca, którego, który przeżył tragedii w rodzinie, po czym dwóch bezdomnych go przygarnęło i wychowało na wegetarianina. E, ogólnie dość, dość zabawne jest to, kto jest jako chyba głos zdaje się w tym filmie, bo jest Seth Rogen, jest John Oliver, Niech jest Keegan-Michael Key. <głos> Więc tak. Cała śmietanka. Ja myślę, no. że Seth Rogen będzie Pumbą. E, no, to jest całkiem możliwe. Ponieważ on ma taki niski, dosyć basowy głos. Prawda. Ale może być też tym. E... No, wem tym dużym jakąś się nazywa. Z Karem? Nie, nie, tym, tym, tym, tym, co nie umarł. E, tym, co umarł właśnie. Nie, e, Mufasa. Mufasa e, James James Jones. A, okej. Okay. Wejder. A. Ok. Ogólnie też jest to, że po tym, jak obejrzeliśmy trailer z moją dziewczyną, to stwierdziliśmy, że James Earl Jones powinien być skazą mm -hmm. i wiesz, w momencie, w którym Simba się spotyka z nim i, i mówi mu Scar, you killed my father. Z, James Earl Jones powie, oh, I am your father. I am your father. O, tak. Więc. tak. E, śmieszne jest to, że... Znaczy śmieszne, nieśmieszne. On też podkładał głos pod Mufasę w oryginalnym Królu Lwie. O, no tak. To nie mogli po prostu ściągnąć tamtych tych? Myślę, zyski, myślę że, zyski, że tak zrobili. Myślę, A. Że... <laughs> Ciekawe, czy będzie tabi w tak. Polsce. Billy Eichner grał Timon, no Saffroger, Pumpe i ogólnie większość... Y Postaci grają czarnoskórzy poza tym onymi punktami. No to w sumie pasuje, Afryka nie. Wszędzie mhm. ci czarnoskórzy aktorzy. Hurdur. Hurdur. O, o Ci Vettel Eiofor gra z kara. Haha, kolejna osoba, która powinna zrobić nazwisko. Kur. Hurdur. Ci Vettel Eiofor. Nie, ja, ja przepisuję z błędami, to jest już poziom. No. To jest koleś, którego mogliśmy zobaczyć z niewolonym i w Doktoru Strange'u. Grał Mordę. A... No tak. Tylko on gra? Skara. Skara. Skara. Skaza. Ej, e, czy, czy Marvel... E, Marvel należy do Disneya, prawda? Tak, tak. Nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że Król Lew jest w, w Wakandzie. No. Tak. Przez grzeszność nie skomentuję tego. To <głos> był strasznie suchy. Dobra, oprócz filmu... mówić, że czekam na crossover za swanem, nie? Ogólnie... Yes. To jeszcze było za mokro. Tak, jeszcze, jeszcze tak, jeszcze trochę. Oprócz, <głos> że oczywiście Król Lwa pojawił się trailer do Lego Przygody. E, tego nawet nie widziałem, szczerze mówiąc. Nie widziałeś Lego przygody? Znaczy nie widziałem ani Lego przygody, ani nie widziałem trailera tego nowego Lego przygody, więc tak. No, nie, jest tak, jeżeli w dzieciństwie bawiłeś się Lego, to ten film ci się bardzo spodoba i będziesz się jarał każdą rzeczą, mm -hmm. która w tym filmie się dzieje. Tak, tak, tak słyszałem. Widziałem Lego Batman, który był bardzo dobry moim zdaniem. Tak, ale tutaj masz mieć trochę niższy próg wejścia, nie? No bo starczy lubisz Batmana i wiesz jak się składa z Lego. Bo Lego przygoda jednak miała dużo no. więcej hermetycznych żartów. Między innymi mm -hmm. jeden z bohaterów był y, ludzik, y, tam, y, astronauta w kasku, mm -hmm. który nie potrafił ściągnąć kasku, a do tego ten kask był pęknięty. I wynikało to, z w tej serii, lat 90. właśnie mm -hmm. kosmicznej o, jest, no. były takie ludziki, które miały zbyt ciasne hełmy i one się klinowały, a były Aha. wykonane z dużo gorszej jakości plastiku, więc zazwyczaj pękały właśnie Pęka, w tym najcieńszym tak, zawsze były pęknięte i dzięki temu pęknięciu właściwie dało się je ściągnąć, bo mogłeś tam wiesz, yy, wsadzić na przykład śrubokręt i podważyć. Aha, chyba yes. sobie dzisiaj obejrzę w takim razie. No, ja myślę, że sobie też tak. obczaję to. Druga część Lego przygody będzie się działa w kosmosie? I tutaj też taka śmieszna dygresja, ponieważ jeden z mm -hmm. bo wprowadzonych bohaterów będzie Max. Yy, Jakiś tam Adrenaline, który jest strażnikiem Galaktyki, trenerem raptorów, ar mhm. archeologiem Aha, o Jezu. i tak dalej. Ogólnie, no, lecą tak bardzo. A czy ma ten głos, o który, który powinien mieć, czy ktoś inny mówił wszystko? Właśnie to jest na tyle śmieszne, że tutaj główną postać, głównego bohatera podkłada no. Chris Pratt. O Jezu. <laughs> o nie. Postać Meta jest podkładana przez Chris'a Prata. Ogólnie mówię, jeżeli bawiliście się w dzieciństwie Lego, no to polecam obejrzeć Lego przygody. Jeżeli nie, to ten film was znudzi po 5 mm -hmm. minutach. Nie, nie, ja bardzo lubię Lego nawet, więc myślę, że będzie mi się podobał. Zawsze zamierzam obejrzeć. No i. Ja też sobie. To koniec na dzisiaj. No, myślę, że tak, że nie ma słowa. Tak, powodu. macie tak. coś jeszcze do zadania, mamy godzinę 15. Detektyw Pikachu wygląda super i ja bardzo lubię Pokémony i znam, znam... Tak, ale grałem właśnie... w, w, we wszystkie prawie gry i naprawdę wygląda fajnie ten film, bo trafił... nie wygląda tak typowo. No właśnie, co do detektywa Pikachu, trafił mi się jakiś nagłówek w, w sieci, mhm. że zmienio... zmienili mu głos. To znaczy że podobno właśnie Ryan Reynolds ma już nie być głosem Pikachu Co? Czekaj, właśnie. To była najlepsza część tego filmu! Czekaj, właśnie yy... sprawdzam tego newsa, czy to nie jest fake news? Fake, musi być fake No, nie no, nie, nie, da... nie zmieniliśmy nie, nie zmienili tego bo już poszedł trailer, który zrobił się bardzo popularny, więc jakby teraz zmienili Reynoldsa na coś innego, to... Ja sobie strasznie. wyobraziłem sobie tak, jak było z King Fury, nie? że poprosili ten Knapika, żeby zrobił tego aktora, <śmiech> tak, tak, tak. Że tutaj poproszą Reynoldsa, żeby po prostu nagrał osobną ścieżkę i ludzie tego będą trajali jako pirat. <śmiech> Czekaj, wiadomości... Nie, Ryan Reynolds w, w roli tak, pikachu tak. wszędzie. Nie widzę nic cię, żeby się zmieniło na szczęście. Jezu, ale to tak, tak pociesznie wygląda ten film. I będzie śmieszny tak. dość. Z tym miłym akcentem, tak, że Ryan Reynolds jednak będzie do tych pewnie pikach. Tak. Jednak cross over Pokémonów i Marvela jest możliwy. Tak. Ciekawe, czy będzie żart z zielonej latarni. Każdy w każdym filmie z Reynoldsem mogą być żarty zielonej latarni. To już będzie wtedy must be. No. Tak, też czekam na ten film. Też mi się podobał. Jeżeli nie grałeś nigdy w życiu w Pokémon, ten film cię znudzi po 5 minutach. W sumie nie jest. Jeszcze 6 miesięcy. Masz szansę żeby nadrobić Kamil. No. Co nadrobić? Pokemony. A no no no. Bo ty e, chyba powiem, nie grałeś w że... nie? Czy grałem? Tak. E, grałem, jezu, w pasjonacko grałem w Leaf Green. Oh. A. Na Boy Adventure. Tak, tak. I ostatnio zacząłem, bo Aron. E, Arhon. Mhm. Wrócił do Pokediołków. Aha. Także, jeśli nie macie co robić wieczorem albo lubicie sobie coś wypuścić, no to w poniedziałki około 20.00 są na Twitchu streamy z najnowszych Pokémonów, czyli Let's Go Eevee, bo no, one w wersji Eevee. Mm -hmm, mm -hmm. A muszę uprzejmie, w sumie nie uprzejmie o co chodzi w ogóle w tych Pokémonach, bo one nie są takie standardowe, no nie? To jest jakaś wariacja e, na jest. temat Pokémon Go, nie? E, inaczej, bo no, z tego powiedzieć, że po wykazu, są w sumie zbliżone gameplayem do tego, co było, mm -hmm. a człowiek pozmieniali rzeczy, które koniec końców były irytujące. przykład pokemony w trawie są widoczne. Mm -hmm. oh. To jest 3D. Czyli można je sobie omijać. Nie trzeba za nimi, um. modlić się, że jak gdzieś musisz przebiec, to że coś ci walnie. Mm -hmm. Po drugie, nie walczysz z dzikimi pokemonami. Aha. Łapiesz je przy czym łapanie tę szaty do tej wersji yy, z, na Switcha możesz dokupić sobie kontroler Pokeball. Taka kulka na tym, że sobie machasz w stronę monitora. Tak, tak. Yy, I łapisz tylko dzikie Pokémony, przy czym im więcej złapiesz Pokemona danego gatunku, tym tworzysz jakieś tam większe łańcuchy, komba, coś tam, coś tam, nie? I jak spisz w tym, a walczysz tylko z innymi trenerami. Mm -hmm. W taki taki sposób się mnie nazywa. chyba najlepszą wersją Pokémon była ta, która wyszła na Gamecube Pokémon Colossus. Tam gdzie byłeś byłym członkiem zespołu R. Nie wiem czy kojarzy Pokemon się ten... A, Kojarzę, kojarzę. Pokemon Colosseum, Tak, Colosseum. Gdzie byłeś, byłym członkiem zespołu R i po prostu łapał, Miałeś no, jest, tego. Te dwie to... ewolucje i wiegów. Z ta grafika zawsze była taka toporna, ona już jak wychodziła, to była tak toporna, że nie mogłem się przemóc i zagrać. No, ale GameCube niestety trochę tak wyglądał. Ogólnie ciekawą mechaniką w tej grze było to, że łapałeś tu te pokemony. W sensie, mogłeś rzucać i pokebolem w pokemony już złapane i miałeś szansę, że zostanie przejęty. Pokémon pokemony. Tak, to byłeś członkiem zespołu R. no fajne. A to super edukacyjna gra. No, a jakże? Nie, no spoko. A w sumie z ciekawości na bym sobie obczają, bo to jest coś, czego w co chyba nie gra nasz tak bardzo. I tym aktywistycznym akcentem definitywnie zakończamy nasze no, tak, nagrywanie. Tak, jasne. Dokładnie. Wyłączaj to, bo to już. Dobra, dzięki. no to dzięki. Dzięki wielkie za to, że mogliśmy się znowu dzwonić, pogadać. I U. mówili do Was... Kamil Rzmijsie. De bielauden z Bielawy. Pozdrawiam. Oskar Salem-Machnowski, tym razem z Warszawy. I człowiek, który to wszystko nagrywał, czyli Mateusz Pan M. Sibiński z Katowic. No i do no, następnego razu. Cześć. Cześć. Mieliśmy coś z pozytywnym akcentem. Się skończono <grym>